Cześć, audycja kadr Ciwoko, dzisiaj odcinek 59 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Minęły kolejne dwa tygodnie. Albo tydzień, jeśli oglądaliście super specjal wideo edyszą tańczący z Zinami. Tak, gdzie było widać doskonale nasze tłonie. Tak, tak. na więcej liczyć nie możecie. Radiowa uroda nadal, nadal w cenie. Dokładnie tak. Natomiast min minęły dwa tygodnie od tego, nazwijmy to umownie, regularnego odcinka i zbierało się parę newsów przez ten czas, o których warto wspomnieć, chociażby w paru słowach. I tradycyjnie zaczniemy od zapowiedzi, ponieważ zapowiedzi są zawsze spoko. I to bardzo cieszy, że praktycznie zawsze są zapowiedzi. Mhm. Zaczniemy od Studia Lane, o jednym komiksie od Studia Lane który ukazuje się w dwóch wariantach układkowych, z czego jeden z tych dwóch wariantów już jest wyprzedany w momencie w którym nagrywamy więc można chyba jednak powiedzieć że jeden wariant układkowy. chodzi oczywiście o sędzia dread uniwersum roczni sędziowie tom pierwszy. Upadek martwego świata. Dokładnie tak i powiem szczerze no standardowo ja tam się na tym 2000 AD znam tyle o ile w zasadzie Ale to... lubisz czytać to jest Dokładnie. główny wyznacznik tego czy lubisz jakąś serię i świat. Mm -hmm. Dokładnie powiem tak że oby, obie okładki cudowne bardzo mm, <głos> że, bardzo żałuję że się nie załapałem na y, okładkę gildiową Mówi się nawet podoba troszeczkę bardziej. Jeśli chodzi o twórców to tutaj mamy. Jak, jak to jak przeczytać nazwisko Scena, y, pseudonim scenarzysty możesz mi podpowiedzieć trochę. KW kojarzysz. Człowieka? Z Łukaszem będzie coś e, robił no, razem. Właśnie tak sądziłem że coś mi się kojarzy ten, ten pseudonim i nie wiedziałem za bardzo skąd teraz już wiem skąd dziękuję oraz Dave Kendall i z tego co widziałem rysunki w środku są bardzo zbliżone do tego co widzimy na okładce więc zapowiada się naprawdę ko kozasko wyglądający komiks mhm. natomiast jak będzie z historią przekonam się Przekonamy się, bo nie wiem jak ty, ja mam zamiar sobie sprawdzić kolejną rzecz od Studia Lane. I to tutaj już niedługo będzie, będzie komiks dostępny, zdaje się, że chyba jeszcze w kwietniu. Nie wiem, czy, czy mógłbyś potwierdzić te słowa? To znaczy na stronie Studia Lane jest, w maju szykuje się kolejna odsłona świata sędziów. Aha, czyli w maju jednak, no to zapewne gdzieś tam okolice komiksowej Warszawy. A mm -hmm. news był z 30 marca, mm -hmm. więc... Mogło się jeszcze pozmieniać. Mogło się nie zmieniać. Nie, nie wiem, jaki jest na przykład na gildii czas dostępności. Teraz no ale za, załóżmy, tam. że jednak to będzie maj. Bo w sumie to jest taki tytuł, który chyba na komiksową Warszawę jak najbardziej się nadaje na premier. I ja jestem bardzo zainteresowany. Za, od dnia dzisiejszego, mm -hmm. według tego, co twierdzi strona... Sklepu Gildia to 17 dni. Roboczy dostępność za 17 dni. Aha, okay. Natomiast oczywiście możecie też ostatnie rzeczy ze studia Lane sobie zakupić: Slain zabójca czasu, Pata Milsa, który bardzo fajnie pisze Slaina, czy też kompletne świry Diary Quinch, Alana Mura i Alana Davisa. No to tutaj dwa głośne nazwiska. To jest Alan Moore z początków swojej komiksowej kariery, prawda? Mhm. And... I też bardzo, bardzo fajna historia. Uh -huh. Coś, no. czym takie zabawne duety chciałyby być moim zdaniem. Okej, okay, rozumiem. No W chwili obecnej nie jestem do końca pewien, czy uda mi się ten, ten komiks nabyć, bo jednak kurczę, stra strasznie bo boląco niektóre zamówienia. Ale, ale jest to na pewno w kręgu zainteresowań. Natomiast są też podane, zostały już podane oficjalne zapowiedzi wydawnictwa Kultura Gniewu na maj. Mhm. I mamy tutaj aż pięć pozycji. Bardzo dużo. No mhm. ale w związku z tym, że maj też miesiącem festiwalowym mhm. jest, to mamy trzeci tom, bajki na końcu świata, Ożywczy deszcz, Marcina Podolca z rysunkami Marcina Podolca. Świetny duet. Świetny duet. A więc to, to też coś, na co dużo osób czeka. Sam też czekam, bo pierwsze dwa tomy mi się bardzo, bardzo podobały. Myślę, że jak wyjdzie trzeci, to będziemy mogli się pokusić o taką zbiorczą recenzję historii, bo chyba nie robiliśmy tutaj bajki no, na nie, końcu nie, świata. Nie było? Nie, nie, było. No właśnie. Drugie wydanie Berlina, Miasto Kamieni. To trochę też minęło, prawda? Mhm. Komiks został wydany w 2001 po raz pierwszy. No bardzo fajnie, że można znowu do niego będzie dotrzeć. Drugi tom Hotelu Dziwnego Śpiew z Krzakowice. Florian Ferrier, Catherine Ferrier z rysunkami Katrin Ferrier. Świetne trio. E, tak? No to nie czytałem pierwszego hotelu dziwnego, więc tu nie, nie będę jakoś e, męczkował, natomiast graficznie mi się bardzo podoba, mm -hmm. więc pewnie będę musiał się zainteresować um, pierwszym tomem. To francuskie jest, prawda? Tak, francuskie. E, no i coś, na co chyba... I teraz dwie tytuły, na które najbardziej czekam tak naprawdę w maju od kultury gniewu. E, to jest Kinderland Mawila. I bardzo, bardzo się cieszę, że kolejna e, produkcja Mawila się u nas pokaże. I będzie miała e, twarda okładka. O, fajnie. Mm, I... Du, du, du, du. E, można powiedzieć chyba, że coś na co wszyscy czekali. Czwarty tom sagi o ryjówce, czyli ryjówka przeznaczenia. E, zguba zębiełków. Trud, Tomasz trud, Samojlik. Trud, trudny tytuł. No. Znaczy, znaczy w, sen, w sensie takim, że ja na przykład teraz, jak powiedziałeś, zębiełki, to mówię jak zębiełki, przecież zębiełki. Aha, nie, nie zębiełki. No i, i już tak się, tak się tworzą przeinaczenia przy, przy w moim wykonaniu. Widzisz, na przykład um, czasem jest napisane zakłada zębiełku zamiast zguba. Co, no. te, co też jest zmianą. Tak to, te, to też się zdarza no ale co no, widać że y, bardzo bogaty pakiet jak na kulturę Niewu 5 pięć, pięć pozycji czego z tego co y, widzę trzy są w, w krótkich gadkach tak e, Mawil, no, Mawil jest klasą sam, tak, samą sobie więc też jestem jak najbardziej zainteresowany natomiast Berlin no faj, fajny komiks znowu dostępny więc jak najbardziej na plus i co no. te, te dodruki bardzo cieszą. Mhm. Co, co tu dużo mówisz, zwłaszcza, że to, to nie jest dodruk sam w sobie, tylko to jest drugie wydanie poprawione względem pierwszego, mhm. o, o coś tam, może coś tam doszło, może coś zostało poprawione i, i cieszy, że to nie są po prostu takie takie o dodruki. No to prawda. Tak samo jak właśnie cieszy dodruk Życia i Czasów z sama kwacza w wersji poprawionej gdzie z tego co wyczytałem w internecie większość błędów tego pierwszego wydania znakomita większość tych błędów została poprawiona więc takie rzeczy cieszą. Natomiast pewnie do komiksowej Warszawy jeszcze będziemy wracać w kolejnych odcinkach podcastu no w kolejnym jednym, bo, bo jeszcze tylko jeden będzie przed komiksową warszą i zapewne jeszcze jakieś zapowiedzi się pojawią. Stawiam, że Mucha komiks czymś dowali, bo, bo powinna bo powinna Taurus czy, czy inne wydawnictwa. Myślę, że non stop komiks niedługo też coś już w końcu zapowie na czerwiec i kolejne miesiące, bo to już zbliża się ten czas, więc pewnie jeszcze do tego będziemy wracać. Natomiast Egmont też zapowiedział e, parę rzeczy o, o których nie wspominaliśmy poprzednim razem konkretnie dwie jedna jest z Marvela jedna jest z DC e, ta z Marvela została zapowiedziana tak w dość niekonwencjonalny sposób ponieważ był to dopisek na jednej ze stron kolejnego tomu Deadpoola i chodzi o rękawice nieskończoności spoko. E, Myślę, że nawet ja jestem zainteresowany sięgnięciem po ten komiks. Natomiast mm -hmm. jeśli chodzi o DC, to konkretnie pojawiła ja się. Czy zdążą go w tydzień wydać, żeby razem z filmem wyszło? Może się uda, może już mają wydrukowane. Nigdy nic nie wiadomo. Mm -hmm. To jest Egmont oni... o to, to byłoby coś. Jakby wyszło zaraz po filmie, to <śmiech> mega opcja by była. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o ODC, to w ogóle pojawiła się cała duża mm, informacja dotycząca Vertigo. Vertigo, które obchodzi 25-lecie swojego istnienia i będzie też to 25-lecie obchodzone po części w Polsce. Z tej okazji zapowiedź, o której wspominam, to jest Łasuch. Jeżeli ktoś nie kojarzy tytułu, no to chodzi oczywiście o Sweet Tufa, którym się jaramy obaj. Tak, niezmiennie, od czasów pierwszego zeszytu, który kupił nas okładką, i wtedy jeszcze um, nikt z nas nie miał opowieści z hrabstwa Essex, które już hmm. były wydane w Polsce, więc znajomość Jeffa Lemira była dla nas, e, Jeffa Lemira, którego wtedy nazywaliśmy ostro e, chyba Lemajerem. Le Le tak, dokładnie. Tak. E, dopóki nie znaleźliśmy jakiegoś wywiadu w internecie, i o, oh, już Jeff Lemir i było co? <laughs> No to, to, to się zdarza, ale ci Kanadyjczycy potrafią zaskoczyć. <laughs> Dokładnie. I od tamtego czasu wielka miłość do Jeffa Lemira, mhm. tylko raz mu się udało potknąć Ta, nie, nie, przy plutonie. Jak, jak dla mnie raz, jak dotąd. Co dalej nie było bardzo złą historią, tylko nie było tym, do czego Jeff Lemir nas przyzwyczaił. Dokładnie tak. No, Jako że wygląda na to że mamy taki swoisty boom na, na Jeffa Lemira teraz w Polsce swego czasu był Jason Aaron dość tak często wpychany wszędzie teraz mamy Jeffa Lemira. No i... Nie będę mówił podejrzany bo jak raz miał przyjechać to tam różne rzeczy się stały i bardzo to zmieniło życie wielu osób. To, to był zdaje się wybuch wulkanów w Islandii, I tak? jeszcze jedna rzecz, że mieli imprezy odwoływać, jak tam samoloty spadały. Aha. Ten roz, sam rok. Ten ro, sam rok. Rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o łasucha, czyli Swiftufa, to na ten rok zostały zapowiedziane od razu dwa tomy. Pierwszy z nich pojawi się w lipcu, drugi w listopadzie. Ogólnie pojawiła się cała, cały kalendarz. Ale to um, nie wiemy jeszcze jak jest objętościowo. W sensie, czy wyjdzie w trzech tomach, bo, znaczy, bo oryginał to, ma sześć, Tak, prawda? tak, to będą trzy tomy. Myślę, że w przypadku Vertigo y, Egmont się będzie trzymał tego, co prezentuje we wszystkich swoich o, obecnie wydawanych seriach, czyli dwa tomy w jednym tomu. Bo chyba nie wychodzi nic z Vertigo pojedynczo, nie? nie? Nie, już nie. Od momentu zakończenia baśni, no to nie ma nic ani na miękko wydawanego, ani w tych takich pojedynczych, zwykłych tomach. No i pojawił się cały kalendarz wydań z Vertigo na, na ten rok i... Oprócz, zdaje się, jednego miesiąca, jak dobrze widzę, lipca, to oprócz lipca w każdym miesiącu czekają na, będą na nas czekały premiery dwóch komiksów z Vertigo. i To będzie Stonaboi, Ex Machina, Kaznodzieja, Ludzie Północy, właśnie Sweet Sagało Saga o pod Volkswagen, Transmetropolitan, więc, więc wow, dużo, strasznie dużo. I oprócz tego, to jest już taka... Yy, wieść Pyrkonowa stricte. Oprócz tego jeszcze pojawi się takie specjalne wydanie zawierające zdaje się 11 pierwszych numerów poszczególnych serii z Vertigo. I to wydanych będzie, w Polsce. Tak, tak, wydanych w Polsce. To będzie taki dość, dość solidny tom, prawdopodobnie w twardej oprawie, tak słyszałem, nie wiem, czy, nie wiem czy to jest prawda, który będzie rozdawany za darmo i tutaj już Janusze biznesu zacierają rączki, ale tylko i wyłącznie na Pyrkonie. Nie będzie tego tomu na komiksowej Warszawie, co moim zdaniem ma sens. Ponieważ na Pyrkonie myślę że jest dużo więcej osób do których, ta publikacja, dotrzeć. Do, do których ta publikacja jest skierowana. To nie jest pozycja dla wyjadaczy to jest taki sampler po prostu który będzie fajnie wydany. Najprawdopodobniej fajnie wydany bo w, wiesz w Stanach takie takie tego typu publikacje to się wydaje jak książki. Te telefoniczne po prostu na najgorszym możliwym papierze i ja, najtańszym Doskonale wiem, bo przecież tak samo czasem wpadały jako gratisy przy zamówienia no, e, DC Essentials, <kli> e, Graphic Novels i tak dalej. Mhm. Więc, e, Ale to są fajne rzeczy, to są bardzo fajne takie wprowadzacze. Dokładnie tak. No i właśnie pierwszy raz coś takiego w Polsce będzie na, mhm. na, na taką skalę, bo e, no, zeszyty Bo, się u nas nie przyjęły. Nie? Najczęściej tak. w Stanach to chyba są te takie jednodolarowe pierwsze numery. Mhm. Znaczy, b, b, były już takie rzeczy, które na przykład pokazywały się w wersji e, promocyjnej, że tak to imię, no, chociażby Rat Erwang, który się ukazał tak w połowie najpierw, prawda, No czasu. Tak, tak, tak, bieda czy, Polish Edition tam 3 złoty. Tak, tak, czy też było y, na, na dniu darmowego komiksu też można było dostawać jakieś rzeczy, które są były wstępem do, do, in, do większych publikacji planowanych. Ja oczywiście teraz tak wydaje mi się, że coś takiego było, ale, ale nie jestem w stanie podać żadnego konkretnego tytułu, więc jeżeli zmyślam to dajcie znać w komentarzach. Natomiast e, cieszy to, że Egmont znowu robi coś dużego z, z DC z, i, i, i są to fajne rzeczy, bo Vertigo to są fajne rzeczy. E, wciąż jestem ciekaw tego, co dokładnie się znajdzie w tym tomie, bo tak można przypuszczać, że na przykład nie będzie tam lucyfera, bo w sumie. W sumie po co. Masz coś do lucyfera? On się podobno strasznie słabo sprzedawał, więc nie, nie sądzę, żeby wiesz, do tego samplera wrzucono pierwszy zeszedł lucyfera, gdzie Pokład... po, połowa serii no, no. jest niedostępna i prawdopodobnie nie będzie wznowiona. No. Tak przypuszczam, przynajmniej. No i y raczej będzie, bo jest na okładce. Mm. Zdziwiłbym się, jakby baśni nie było. Ale baśnie też jest, z baśniami też jest problem, że połowa tomów jest nie, niedostępna praktycznie. Tak, no ale w, wiesz, no 25 serii z Vertigo wydanych w Polsce to. No myślę, Sto że. 100 naboi. Też są no na okładcy, no Zobaczymy, co dokładnie tam będzie. E... Jak ogarniesz na Pyrkonie, albo albo zobaczysz na z Pyrkonie. Zobaczę, raczej, znaczy, bo, bo czy ogarnę to, to nie wiem. No ale tak ja, jako że ja będę na Pyrkonie to postaram się chociaż <coughs> mieć wgląd do tego. Um, no i pewnie jeszcze wrócimy do tej publikacji. Zapewne. Natomiast jeśli jesteśmy już przy komiksowych imprezach no to dzie dzieją się rzeczy w maju. Oprócz prawda, Pyrkonu oprócz komiksowej Warszawy będzie też um, w ogóle co tydzień coś praktycznie się będzie działo. Jak w Lidlu. <coughs> 10 11 12 maja. Będzie dzień darmowego komiksu. Znaczy stricte dzień darmowego komiksu będzie tylko i wyłącznie 12 maja. Natomiast 10 i 11 będzie impreza towarzysząca, że tak to ujmę impreza. Mianowicie konferencja naukowa komiks niepokorny. I tutaj mamy coś podobnego jak było w tym roku w Krakowie. Czyli mhm. mamy takie rozszerzenie formuły imprezy o, o konferencję naukową. Moim zdaniem spoko, spoko myśl zwłaszcza że to pokazuje też iż um, ogólnie to już nie, nie będzie Dzień Darmowego Komiksu tylko Poznański Festiwal Sztuki, Sztuki Komiksowej. Jest plakacik, jest całkiem fajny Bardzo ładny plakat, autorstwa <coughs> Bozi której Darmowy Komiks będzie dostępny na, na Dniu Darmowego Komiksu więc cieszy takie rozwinięcie y, formuły tego, y, tej, tej imprezy. Natomiast 25-26 maja to będzie Komik Kon Rumia. No ja, to bardzo poważna impreza Dokładnie. i tu nie ma żadnej ironii w moim głosie. Dokładnie tak. Prawdziwy Comic -con w końcu. <coughs> Wreszcie jakiś komikon na, który, na którym warto być. I, A swoją drogą, czy jak nagrywamy, nie ma jak, jakiegoś pseudo Comic -conu właśnie trwającego? Znaczy, no jest. A okej, okay, <coughs> No i. <coughs> <coughs> nie, nic, nic. Znaczy, no, no tak, obecnie trwa ten uh, Warzone. TZW so War Comic Con. So so tak jakby Comic -Con, uh, który którego trzecia edycja jest najbardziej komiksową edycją tego komikonu i wciąż nic tam nie ma tak na dobrą sprawę. Wystawa chyba jest nie tak, jakoś... tak tak no to tyle i pojawia pojawiło się Scream comics pojawiło się ci od Elo Archiego. Ultimate Ultimate komiks. No. Manu Bennett który grał Deathstroke'a Farrow bardzo komiksowy gość prawda. Chyba tyle no ale no, fak, faktem jest że jesteśmy w czeladzie a nie w więc, więc Natomiast komikon Rumia 25 26 maj w stacji Kultura czyli y, ru, ru, rumijskiej biblioteki. I biblioteki w Rumii. Biblioteki w Rumii przez jedno i, i y, y, y, no ja niestety nie dam rady tam zajechać. nie. Jak... Znaczy wyjazd z południa na północ jest bardzo logistycznie Hmm. Trudny do zorganizowania dla mnie obecnie. Mm -hmm, rozumiem, więc chyba najprawdopodobniej nie pojawi Nie, nie stać mnie, To, to jest główny, <głos> główny wyznacznik. A paliwo jest już prawie za piątaka, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, znowu, jak e, ciepło się robi. Jak paliwo. będę miał naprawiony e, czujnik położenia wału korbowego, to będę się dopiero martwił cenami paliwa. <głos> Okej. Okay. No ja się, ja się aktualnie martwię. No Ale jeżeli ma, macie szansę, jeżeli jesteście gdzieś tam w okolicy, jeżeli ma, nie jesteście z okolicy... ale ma... A jesteście w stanie pojechać, to, to do, i tak do, warto? Dokładnie. No Łukasz Kowalczuk, który jest organizatorem tegoż Komikonu, na pewno, e, że tak tu ujmę, nie, nie da plamy. Tak, no i o, za, za, tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, takie pomniejsze imprezy komiksowe e, zawsze są najbardziej komiksowe ze wszystkich. I to jest coś fajnego, na co warto się wybrać, bo. co, co ty mi tu bierzesz mikrofon? Przepraszam. E, bo tam możecie tak naprawdę poczuć ten e, klimat, który się będzie e, odbywał w środku. W środku. 25-26 maja. E, Goście i prelegenci to będzie Karol Kalinowski, Edyta Bystroń, Tomasz Grządziela, Elżbieta Żukowska, Tomasz Pstrągowski, Henryk Glaza, Radosław Bolałek, Łukasz Kowalczuk. Jest całkiem fajna ekipa. Dokładnie. Ba bardzo dużo osób, <coughs> dwa dni, dwa dni? Tak. Dwa dni na pewno świetnej zabawy. Żałujemy, że nie możemy być. Plakat jest przepiękny. Na pewno zabawa też będzie przednia. I oby nie jedyny raz. Tak tak dokładnie. tak tak dokładnie. Więc jeśli chodzi o imprezy komiksowe tudzież około komiksowe to tutaj już zrobimy sobie przerwę na chwilę obecną przejdźmy do filmów i seriali ponieważ pojawiły się takie dwa szybkie newsy o których mi się warto wspomnieć. Zapowiedź kolejnego filmu z DC. Mnie to już w sumie bawi bo myślę że DC więcej filmów zapowiedziało niż, niż nie wiem, Marvel komiksów. No ale tym, tym, razem, tym razem mamy taką zapowiedź dość, dość za ciekawą, interesującą chociażby z powodu tego nazwiska które się przewija w tej zapowiedzi mianowicie Steven Spielberg który, którego Ready Player One w kinach obecnie jest radzi sobie podobno całkiem nieźle chociaż film jest. ja jeszcze nie byłem ale boję się, że mam pewne obawy wobec tego filmu no powiem tak, że jak dla mnie Steven Spielberg, który jest jedną z osób odpowiedzialnych za powstanie współczesnej popkultury, trochę jej nie czuję i w, w tym filmie to strasznie widać, okay. no, ale nie będę mówił. A on jest reżyserem tego czy producentem? Już nie wnikajmy w szczegóły, ponieważ mnie to nie interesowało. Ważne jest to, że wychodząc z kina byłem średnio zadowolony. Pojawił się Spawn przez Dwie setne sekundy, ale był. Podobno dwa razy się pojawił. Dokładnie. Ale tak, jeśli... Łącznie to są dwie setne sekundy. Jejku. Natomiast Steven Spielberg e, sekranizuje Black Hawk, komiks DC o polskim pilocie, i to jest taki, taki niosk, który pojawił się. Bardzo polskim nazwiskiem. Tak, to jest eee. taki niosk, który pojawił się e, ostatnio, mm, więc major Janos Prochaska, czyli typowy Polak, prawda, i jego polski pomagier, czyli Stanislaus i drugi Polak, czyli Zeg. No to to jest ekipa, trzon ekipy Black Hawków. Tutaj o, o czym warto wspomnieć w przypadku tej serii komiksowej. Black Hawks było fajne i przeczytajcie sobie Brave and Bolda z Black Hawks i Flashem, bo to jest jeden z najlepszych numerów tej serii. Tak, natomiast zdecydowanie unikajcie Blackhawks z New 52, zaliczyło osiem, A tak, które, które zaliczyło 8 numerów i spektakularnie się roztrzaskało na wynikach sprzedaży. Natomiast sam, sam komiks zadebiutował w sierpniu 1941 roku, więc jest to mega stara, stara marka. Opowiada właśnie o, tak jak już wspomniałem, o majorze Janosie Prochase, który uciekł z Polski samolotem Jastrząb, by na zachodzie kontynuować walkę z nazistami. To, to się działo po klęsce kampanii wrześniowej i, i tam skompletował taki multikulturowy zespół pilotów i, i no, no, dokładnie tak, tak było ponieważ to, nie no, to, to, to, to, było, to był komiks w którym bohaterowie byli z różnych rejonów świata i prezentowali różne kultury i to było podkreślam rok 1941 kiedy o drugiej generacji X-Menów jeszcze nikt w ogóle nie myślał to pierwszej nikt jeszcze wtedy nie myślał więc no, to było coś. No i jakby nie patrzeć Black Hawks, obec znaczy Black Hawks? Czytałem parę obecnie ósmy garnitur DC, ale wciąż gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje to i ciekawe. W czasach kiedy wychodziły, Jezu jak się nazywało to z DC, to był Essential Marvela mhm. Showcase, mhm. to czytałem chyba Showcase'a z Black Hawków, mega fajne były te komiksy jak oczywiście trzeba wziąć pod uwagę stylistykę tworzenia w tamtych czasach. I no mi się podobało. Zobaczymy, co z filmem będzie. Mam nadzieję, że nie będzie w standardzie filmów DC obecnie. No to jest tak, że jeśli chodzi o mm, Spielberga, no to jakby nie patrzeć, on ma na koncie listę Schindlera i szeregów zara więc mega dobre filmy. No ale one powstały już trochę temu i najnowsze, najnowsze dzieła Spielberga to już nie jest to samo? Tak, no ale zobacz. Natomiast no. też jeszcze nie jest powiedziane, czy on będzie reżyserował, czy tylko będzie producentem. Który i tak ma najwięcej do powiedzenia w uh -huh. Zobacz, że Spielberg ma zarówno żołnierzy w szeregowcu Rejanie, ale ma też latającą eskadrę w ostatnich scenach E.T. Uh -huh. I jak to połączysz, <laughs> to w sumie wychodzi ci Black Blackhawks, no. jeśli chodzi o sposób <laughs> przedstawienia tych postaci. Okej. Okay. No ale to jest zapowiedź jak dotąd filmu z DC, a wiadomo jak jest z zapowiedziami filmów DC, połowa z nich jest tylko zapowiedziana. Pat to prawda. Hmm, patrz po, po, Ale Janus po powinien was... być czarny, to ja bym się bardzo cieszył. Mm -hmm. No to, ale ale by popękał. Nie no wiesz, w, w Alienie którymś mm -hmm. by, był Janek, którego grał Idris Elba chyba? No ja wciąż trzymam kciuki za to żeby on grał Geralta w, Netflixo, w Netflixowym Wiedźminie, Na, y, więc będziemy się przyglądać temu czy projekt Blackhawks w jakimkolwiek kierunku ruszy, natomiast to co już jest absolutnie pewne i teraz przejdziemy do małego ekranu to jest y, kolejny serial z imidżu, <gryw> powiedzmy z imidżu, mianowicie y, stacja Sci-Fi zamówiła cały sezon Deadly Class. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ to nie jest jeden z tych projektów, który no, da, dali zielone światło na, na produkcję całego sezonu, nie mając kompletnie pojęcia ani obsady, ani, ani w ogóle twórców. Tutaj już jest bardzo konkretna obsada, bardzo konkretny zespół twórców. Tam producentami będą bracia Russo w rolach głównych między innymi. Stać syfy na braci Russo? Może no, no, nie ma... są tacy drodzy. No, są nie są aż tacy drodzy, dokładnie. W, w potwierdzonej obsadzie jest już co najmniej kilkunastu aktorów, w tym e, Benedict Wong, czyli Wong z, do, z Doktora Strange'a, czy mm, La, Lana Condor, która tam się gdzieś przewinęła w X-Men Apokalipsa jako, jako e, Jubilee, czyli była w, okay. w, była w dwóch scenach na krzyż, ale była. I te, oprócz tego no, no mamy tutaj wielu aktorów których kompletnie nazwiska nic mi nie mówią ale Deadly Class jest fajnym komiksem i tutaj e, zbiera się całkiem fajna ekipa. Sci-fi ostatnio zrobiło Happy i wyszło im całkiem fajnie. E, tutaj będzie. Na Netflixie in... niedługo jest premiera. Tak A. dokładnie całego sezonu. Natomiast e, no, wierzę w to że mm, to jest taki serial to jest taki komiks który pasuje do profilu sci fi channel ponieważ on nie będzie wymagał jakiegoś kosmicznie dużego budżetu którego tam nigdy nie ma więc więc myślę że oni w takich nisko budżetowych produkcjach często się odnajdują co prawda potrafią zrobić coś takiego jak Nation i to jest poniżej Poniżej, Chyba czy, też widziałem nawet Poniżej krzyży. czegokolwiek czy Winona Erb, czy Van Helsing i inne takie, takie rzeczy które im zdecydowały. Van zdecyd Helsing z tą laską? Tak. tak. To, to był dramat. Obejrzałem dwa odcinki. No to dałeś radę o jeden więcej niż ja. No ale dramat. dramat. Się ciołem przy drugim. <śmiech> ale z drugiej <śmiech> strony właśnie z, teraz sci-fi wyczuło taki potencjał że w tym komiksowym torcie jest miejsce także i dla nich. Zrobili Happy, teraz leci Krypton. Niedługo będzie Deadly Class, tutaj dokładnie nie jest jeszcze powiedziane kiedy te Deadly Class będzie, ale obstawiam, że końcówka tego roku, początek przyszłego roku to jest taki moment, gdzie sci-fi lubi wrzucić jakieś premiery, więc, więc wyczekuję, jestem ciekaw co z tego Deadly Class będzie. I przejdźmy do komiksików. Wspaniale. Najwyższa pora, prawda? Tak, jak, jak już, mówiliśmy, że. Widzę już przysypiałeś. <laughs> <laughs> jak mówiliśmy, że Black Hawks jest, jest stare, to przejdziemy do czegoś jeszcze starszego. Mhm. Coś, co wskoczyło właśnie na trzy zera. Dokładnie. Jest Czyli to. Action Comics. Numer 1000. Tak. Numer... 80 lat Supermana, bardzo ładne logo w lewym dolnym rogu. Tak, nawiązujące do kładki e... pierwszego. E, tak? tak? Tak, tak. Pierwszego to Batman się nie pojawił w pierwszym numerze Detective Comics. Natomiast mamy ten tysięczny numer. Tutaj prawie można byłoby powiedzieć, tak. że bez restartów, relaunchów i innych regupot ten komik. Ten gdyby komi nie odwalili to by tak, można było tak Gdyby powiedzieć. nie odwalili z New 52 to można było tak powiedzieć, ale mimo wszystko myślę, że możemy stwierdzić, że legalnie seria doszła do tysięcznego numeru. To nie jest tak jak... Detective Comics już niedługo. Chyba, już niedługo. Nie? Nie? Myślę że w, w przyszłym roku w 2019 już, już będzie ten tysięczny numer. Natomiast pamiętam że był jeszcze Deadpool numer 1000, ale to po prostu zrobiono bekę na zasadzie takiej że oh, oh, oh, my, my będziemy pierwsi. Jeżeli chodzi o dziwaczne numeracje komiksów to nie wiem czy kojarzysz Dynamite kiedyś puściło Red Sonie z numerem 1900 ileś tam bo Akcja była osadzona w roku 1900 którymś tam więc twierdzono, że będzie fajnie. No ale na pewno ale tutaj jest już tak e, 1900 tutaj, w Dynamicie to jestem w stanie uwierzyć w ilość wariantów okładkowych ale <grym> dokładnie. Natomiast tutaj mamy już ten legalny numer tysięczny i e, ja kupiłem wersję papierową. Ty nabyłeś wersję cyfrową. Tak. Ja mam grzbiecik. Ty, to, ja jak sobie ty... nakleję na czytniku, to będę miał. Dokładnie, tak. Ja sobie, ja sobie wziąłem wariant 1930. Wariantów mhm. było sporo. Tak, i to jest y, wariant autorstwa Steve'a Steve Ruda, który nawiązuje do stylistyki lat 30. Y, zamówiłem ten komiks w tym wariancie, nie widząc kompletnie tego wariantu jeszcze na oczy. Gdybym widział jak wyglądają poszczególne okładki wybrałbym co innego. Ja bym, i, znaczy gdyby nie fakt, że mam cyfrówkę, więc mm -hmm. nie jest to jakoś bardzo ważne to <coughs> chyba ten wojenny bym wybrał. On się chyba też najszybciej wyprzedał. Całkiem możliwe, nie sprawdzałem tego. Wy, zapewne Action comic na listach sprzedaży za ten miesiąc wykręci jakiś kosmiczny wy, wynik. Natomiast co my tutaj mamy w środku? Antologię można powiedzieć, historii o słupku. Dokładnie. <coughs> Troszkę się obawiałem, przepraszam, że tak chrząkam, ale chyba mnie łapie już wiosna. Um, 11 historii jest w środku. 11 tak? historii jest w środku. Troszkę się obawiałem tego, się, sięgając po ten komiks, że wyjdzie, iż e, z Action Comics jestem na bieżąco tyle, ile Egmont wydał. Mhm. A te Egmont wydał obecnie tam 970 coś tak przynajmniej mi się wydaje może 980 nie wiem dokładnie wiem że jesteśmy jeszcze przed tożsamością Mr. Oza i te, tą całą dużą zagadką natomiast tutaj w Action Comics to już jest dawno w oryginalnym Action Comics to już jest dawno za nami i spodziewałem się że właśnie to będzie jakieś wielkie miejsce zakończenia gigantycznego story arku na szczęście tego tutaj nie ma. I to, to mnie ucieszyło. Ten... Jest bardzo przystępny ten numer dla każdego. Ja z Supermanem jestem tak na bieżąco jak Egmont jest z Supermanem, bo Action Comics nie czytam. Nie, nie. Jest z Supermanem na bieżąco I, i tak mogłem się dobrze bawić. Więc to, to był dobry. Natomiast dob dobrze bawić. I tu jest właśnie takie moje pytanie do ciebie. Em, no dobra. No, no. Właśnie, czy, czy naprawdę dobrze się bawiłeś? Czy poczułeś, że ten zeszyt jest tak naprawdę taki mega specjalny? Nie. E, dlatego, że bardziej specjalny dla mnie był 700 numer Supermana, który mam, i wtedy też był 700 numer Batmana, i było mnóstwo fajnych pierdów w środku. Jak e, rysunek tego, co jest w fortecy samotności, jakieś tam dodatki i tak dalej. Tu są naprawdę fajne historie. I oczywiście mam tam kilka faworytów, ale do tego sobie przejdziemy, starając się nie spoilerować tych historii. E, Natomiast yy... ja bym chciał zaspoilerować tylko o tej ostatniej, ale to będzie troszeczkę później, więc na wszelki, tak, to wypadek, na, na koniec. Na wszelki wypadek już ostrzegam. Um, to było dla mnie jak taki właśnie 80 Page Giant. Mhm. Niekoniecznie taki, chociaż wiesz, no, sprostać takiej legendzie jak Superman i Action Comics i tysięczny numer, to nie wiem, co trzeba byłoby zrobić. Kryptonit dodawać do środka. No wydru Dodawać do tuszu, żeby świeciło w nocy. Dokładnie, noc, coś... albo comic Book of Steel i wykuć to z metalu. To Znaczy, pewnie by nie kosztowało wtedy m tak, 35 zł Nie kosztowałby 8 dolarów, <grym> tylko raczej jakieś 800, ale myślę, że ludzie by kupili. Tak, na pewno. Natomiast uważam to za sprawny hołd złożony Supermanowi. Tak, tak. I ty... Mimo, że jest parę komiksów, które mi tutaj tak średnio podeszły. I uh, jedną, teraz mi się przypomniało, jedną okładkę robił uh, Michael Alred i jego żona Alred. Mm -hmm. Czemu to Alred mówię? Uh, Alred, a jego żona kolorowała, więc to, to jest jednak najlepsza okładka. Okay. Um, jest sprawnie. O, więc o, otwórzmy ten zeszyt tak. i pierwsza historia Dan, Dan Jurgens. Mm -hmm. I, jak I dla follow up do <laughs> Alana Mura w tytule. Tak, follow up do Alana Mura w tytule, ale jak dla mnie e, to jest właśnie jedna z takich Mniej ciekawych historii w tym tomie, no mamy tutaj po prostu kolejny, my to już widzieliśmy niejednokrotnie, dzień w którym cywile okazują Supermanowi jak bardzo jest dla nich ważny, a on tego nie lubi i w sumie jest zły. I znaczy nie, zły, tylko nie, nie, nie chcę tam być i ogólnie już to widzieliśmy nie raz, nie dwa, nie trzy, ale to się... jest chyba taka historia dobra na jubileusze. Tak, no to jak najbardziej, natomiast mogli ją trochę inaczej nazwać, dlatego, że tytuł From the City That Has Everything, a nawiązujące do For the Man Who Had Everything, Who Have, chyba mhm. Have było, Alana Mura. historia o tym, jak ciężko jest Supermanowi kupić prezent, która nie brzmi jak taki właśnie typowy Superman. Jak, jak typowy Superman, a jest mega, mega dobrą historią. W czasach, kiedy Alan Moore jeszcze nie zdziwaczał do końca. Dawno, dawno temu. dokładnie bu, Była naprawdę bardzo, bardzo dobrą historią analizującą Supermana, w której się Superman pojawiał, bo jak kilkukrotnie mówiliśmy, jest taka tendencja, że te najbardziej doceniane historie o Supermanie są o Supermanie, natomiast raczej nie on jest opowiadającym tą historię. I nie jest tą, to znaczy, no jest główną postacią, tylko najczęściej w czyichś oczach. I tak było z wydanym w Polsce Superman na wszystkie pory roku. Mhm. Które niezastąpiony i genialny, i wspaniały Team Sailor Rysował. Tak, tak. I tutaj właśnie się z tą zgodzę, bo ta historia jest. Jest okej. Okay, jest taka. W fajnie jubileuszowa, że ktoś sięga po ten komiks z jakiegoś powodu pierwszy raz i ma wyłożone dlaczego Superman jest fajny i ważny i, i w ogóle. Nawet, bo, nawet jeżeli można stwierdzić, że wciąż jest nudny, bo e, o ile cały czas bardzo mi się podoba zrobienie z, z Supermana ojca, męża e, to jednak tam gdzieś już widzę momentami, że jak m, nie ma e, Johna, Jona i Loic tam w pobliżu, to jednak mamy typowego Supermana, gdzieś tam, który nie jest jakimś tam moim szczególnym ulubieńcem, ale cały czas, cały czas tą postać jak najbardziej szanuję. Zresztą już chyba wspominałem na łamach podcastu, że ja uwielbiam to, co z Supermanem się działo w latach 90., 80. i pierwszej połowie lat 90., gdy... W Sensia Gumar. Gdy, do momentu jak umarł mniej więcej, gdy w Stanach były cztery miesięczniki z Supermanem i one się tam w pewnym sensie przenikały, ale chodziło o to, że właśnie było dużo historii, gdzie Superman był bardzo epizodyczny, a było więcej o Clarku Kencie, o śledztwach dziennikarskich, był... Yy jaką tam było Jimmy Olsen on tam się nie pojawiał gdzieś tam epizodycznie w dwóch zeszytach na krzyż tylko był ważną postacią Perry White był ważną postacią. Była cała masa tych postaci drugoplanowych tutaj w tym tysięcznym numerze się na przykład Bibo pojawia. Mhm. Pierwszy raz od chyba dłuższego czasu go widzę na łamach komicy on, on właśnie w tych latach 90. był taką Śmieszną postacią, która jednak miała dużą rolę w świecie Supermana. I to mi się bardzo podobało, że, że czytałem takie komiksy, gdzie z jednej strony Superman się tam tłuk z brajniakiem, Panik in the Sky i tego typu rzeczy, tam podróżował w czasie, a z drugiej strony... Nie wiem, powstrzymywał sąsiada przed, przed biciem swojej żony i tego typu mhm. problemami też się zajmował i to było takie takie fajne. I tutaj to... też w, tej, w tym wydaniu tysięcznym mhm. uważam że jest właśnie fajna rzecz że jest dużo takich smaczków ukrytych że jak ktoś lepiej zna Supermana to jeszcze dodatkowe rzeczy sobie w tym po prostu znajdzie. Natomiast jeśli chodzi o rzecz którą uważam że jest ważna dla Supermana, a tutaj zabrakło i mogła być, wydaje mi się, jedna historia z tym, to moim zdaniem powinien się pojawić Legion w jakiś sposób. Mm -hmm. Dlatego, że no to była ważna część nie ta, ta świata, świata Supermana. Więc uważam, nawet epizodycznie, żeby gdzieś tam stali, jest chyba tutaj jeden kadr jak Zod stoi, prawda? Mm -hmm. Więc też już się pojawia. Brainiak też tam, wiesz... Wspominany. Je, jest wspominany. Bardzo mi się podobała historia Thomasiego Iglissona. Ja mam nawet serduszko narysowane na liście obok, obok tej historii. Aha, to jest serduszko, dobrze. Tak, to, ta, taka fasola to, to jest serduszko. Okej, okay, okay, cieszę się. To jest historia, która ma z tego co widzę jakieś 12 stron. 2, 4, 6, 8, nawet troszeczkę więcej i ona się spada z jedną planszówek. Tak. Który... Wiesz czym mi się kojarzyła? Z... Yy... Tym. Rany. Tales, to, co Dini pisała, Alex rozrysował. Mm, to, to z, ty... z tego zbioru historii o. No, no rozumiem, nie było. w właśnie nazwało? Nie pamiętam, niestety. Była tylko jedna taka rzecz, więc z tym mi się kojarzyło. Z dobrą historią opowiedzianą pojedynczymi planszami. Tak, tutaj ta historia opowiada o tym, że Superman się właśnie tam ściera z Wandalem Sewersz i to się dzieje w dialogach głównie, natomiast rysunkowo mamy taki przekrój Supermana przez różne, różne okresy. Właśnie to tak nawiązuje do poszczególnych etapów. Publikowania komiksów mhm. z Supermanem. Po klacie też to widać. Tak, bo, bo mamy i właśnie ten znak jego zmieniający się na, na przestrzeni poszczególnych kadrów, właśnie jakieś kluczowe momenty z, je, z jego istnienia. I to jest styl graficzny Glisona, który bardzo mocno się zmienia na każdym kadrze. i to też... Gleeson się niesamowicie adaptuje do tych rzeczy, które tutaj. O, po, pokazują. Hmm? Tutaj chyba za, no jest bardzo dużo właśnie przeciwników Supermana, którzy nawet jeśli nie są, bo tutaj są po tym panu, który się pojawia chyba na nie jest po, powiedziane kim on jest, nie? Hmm? No nie, nie tutaj e, mong Mongul Mongol, no. nie, jest, nie jest wymieniony z imienia, ale widzimy tutaj nawiązanie do e, rządów Supermana, czyli tej klasycznej historii, gdy... Jest też nawiązanie do Kingdom Come. Tak, gdy, gdy Superman... Y, umarł, a później ożył, chociaż w zasadzie nigdy nie umarł, ale przeczytajcie. No Zrobił śmierć. Dokładnie tak no jest nawiązanie do Kingdom.com i no to jest właśnie dla mnie jedna z tych fajniejszych historii tutaj mm -hmm. w, ty, w tym tomie. Jeżeli chodzi o inne opowieści, które mi się bardzo, bardzo mocno spodobały, to tutaj chciałbym... Wyróżnić Joffa Jonesa, Richarda Donera i Olivera Coipela za Dekar. Mm -hmm. Dekar też mi się bardzo podobał. Czyli historia o tym, co się, co się działo z samochodem z ikonicznej okładki tego pierwszego mm -hmm. Action Comics po tym, gdy już Superman go, go roztrzaskał w charakterystyczny sposób, i to jest bardzo fajna historia. Generalnie mm, Oliver Coipel, no, no, uwielbiam. Uwielbiam typa. Cieszę się, że niedługo. Mm, no co prawda z, z Markiem Milarem, ale, ale wyda nowy, nowy komiks i z, zakładam, że będzie narysowany świetnie. Tutaj ta, ta historia jest taka właśnie pouczająca, sympatyczna, ale, ale bardzo fajna i to mi się to mi się też podoba jak najbardziej. Mhm. A Action Land Ci się podoba? Tak, Action Land właśnie też chciałem zaraz do tego przejść, czyli Paul, Pol Dini, Paul Dini, i Dini i Jose Luis Garcia Lopez. Dokładnie tak i tutaj mamy Mister. <manuscript> <gryilee> który jest, który, który też jest e, taką bardzo ikoniczną postacią w, w świecie Supermana. Też mi się ta historia podoba. No, no jak to w, w przypadkach antologii. .Mm, poziomy historii są różne. Są różne. Nie każda się musi podobać. Podoba mi się na pewno to, że jest masa ikonicznych twórców przygód Supermana, którzy zostali tu zaproszeni, żeby coś zrobić. I na no przykład chociażby Enemy Within i y, tam Marv Wolfman y, pisał. Dokładnie, albo Five Minutes, które stworzyli Louis Simonson i Jerry Ordway, czyli no właśnie je, jeden z tych duetów, który był przez lata, prowadził Supermana w latach 80 i 90 mhm. czyli w tym okresie, o którym ja tak, tak, tak ciepło się wypowiadam. No i y, chociaż ta historia... Nie jest jakaś super, ale no już no, sam fakt, że właśnie te nazwiska. Je, no i, tak, ale te, zrobili. Też jeśli chodzi o hołd, to masz przedostatnią historię: Faster, Denis, Speeding Bullet, Brada Melcera mm -hmm. i, i Johna Cassidy'ego, tak? Tak, tak. I ona jest dedykowana Christopherowi Rivowi. Tak, to też jest. Na końcu, Więc, a też jest bardzo fajną historią. Ona mi się, ona mi się podobała tutaj. Mm -hmm. I też nawiązujemy do klasycznego Faster Than Speeding Bullet coś tam skacze wyżej niż budynki tak, bo też jest tutaj w jednym z komiksów taka scena, gdzie e, właśnie w tym dekar uh -huh. jest, jest taka scena, gdy ten mm, kierowca roztrzaskanego samochodu tak patrzy w niebo, widzi ptaka, później patrzy w, dalej i widzi samolot, samolot i w końcu pojawia się Superman. Nie ma tego charakterystycznego hasła to ptak, to samolot nie, to Superman po prostu jest to pokazane obrazem mm -hmm. i takie, takie szczególiki, takie smaczki mi się bardzo podobają. No i wreszcie na samym końcu jest... Ta... Mam jeszcze do ciebie tylko pytanie, zanim tak, przejdziemy tak, tak. do ostatnich historii, bo tym będziemy kończyć omówienie tego numeru. Mhm. E, chyba nie skumałem do końca historii, którą napisał Scott Snyder i narysował Rafael Albuquerque. By, by, być może wynika... Ja, ja dokładnie Ten tak samo. Pią, też. Piąty sezon była ok, natomiast nie wiem, czy to jest nawiązanie do, do czegoś... Ile Smallville miało sezonów? 10 no, 10 no czyli nie będzie. No dobrze, nie <śmiech> Była taka o, dziwna i e, chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył, czym jest historia Toma Kinga of Tomorrow. Dlatego, że e, wydaje mi się, że mi się podoba, natomiast chyba czegoś mi brakuje w niej jakby takiego osadzenia, natomiast jest, jest przepięknie m, narysowana przez Clayamana. Mhm. Ja Bardzo tutaj... mi się podoba ten kadr, y, gdzie są tylko oczy Supermana, jak zaczynam jakby krwawić w stronę dalej tutaj. Mhm. Tak, faktycznie. No ja tutaj, ja tutaj też nie jestem do końca pewien czy zrozumiałem kontekst tych, tych dwóch historii o których mówisz natomiast o właśnie kontekstu mi, mi brakuje bardziej niż samej. Nato natomiast szczerze powiedziawszy też jakoś nie mam wielkiej ochoty grzebać dokładnie spra spra sprawdzać czy, czy to jest nawiązanie do czegoś tam konkretnego. Mhm. Wydaje mi się że to powinno być podane tutaj do czego to nawiązuje jakoś bardziej otwarcie bo jeżeli nie wiem mamy tutaj jakiegoś Injustice Superman czy coś czy jakąś tam kolejną alternatywną wersję przyszłości to no, no ale okej, okay, może ktoś po prostu wytłumaczy o co w zasadzie chodziło. No, I ostatnia historia. Tak, tak? No, i, no jest ta ostatnia historia, czyli debiut Briana Michaela Bendisa z rysunkami Jima Lee, który kolejny raz udowodnił, że już ma najlepsze lata za sobą. Pewnie rysował tą historię od trzech lat, dlatego mu się, uda, mu się udało wyrobić o czasie z tymi dwunastoma stronami. No i ta historia to była... To zeszytu. Tak, to jest ta historia, która została była zapowiadana jako turboważna, że po, tu się pojawi coś, co odmieni świat Supermana na zawsze i w ogóle narzuci e, tempo i ogólnie gu, gu, główny wątek e, ranu Bendisa. Mhm. I teraz e, spoiler! Tak. Dowiadujemy się, że Krypton zniszczył Seven Days. <głos> Ponieważ typ, który tutaj bije Supermana i jest krzyżówką Etrigana z Frankensteinem. E, ma na, imię, ma, Rogal. Na imię, ma na imię Rogal, Rogalzar. Rogal Zar. Rogal Rogal no to cóż. To jest taki Galaktus, pewnie zjad Kryptona no, tak naprawdę. Tak, no to, to właśnie tą wielką, oh, oh, re, tą wielką rewelacją, która została ujawniona na łamach tej historii, to jest to, że mamy gościa, który najprawdopodobniej doprowadził do zniszczenia kryptonu. Całkiem nieźle jak nie, na nie, nie coś ku... z dziwnym ryjem i mieczem. Tak, nie, nie kupuję tego do końca, więc podejrzewam, że to zostanie jakoś dopiero wytłumaczone w bardziej lub mniej ryzykowny sposób. Nie jestem wielkim fanem obecnego Bendisa, więc zobaczymy czy... Bendis był lepszy, jak był gruby. Natomiast... Więc zobaczymy, czy przejście z Marvela do DC sprawi, że jego forma jakoś wzrośnie. Natomiast jeśli chodzi o Action Comics 1000 jako tak, takie podsumowanie... No piękny jubileusz, oby jak najwięcej tytułów dochodziło do tak wielkich numerów, chociaż oprócz Detective Comics tak na dobrą sprawę nie ma tytułu, który nie został zrestartowany milion razy po drodze. Fajnie, że, że jest tak, ta, taki zeszyt, z, jest to wydaje mi się fajne, fajny jubileusz, godny. Bardzo mi się podoba to, że, że, on, że ten zeszyt został wydany dokładnie, 80 lat po wydaniu tego pierwszego i ikonicznego zeszytu, dlatego opóźnili trochę ty, wy, publikację ty, tego tysięcznego zeszytu. Nie czuję się zawiedziony, nie czuję się zachwycony, po prostu jest ok. Jeszcze go się obawiam, natomiast w zapowiedzi. Ostatni raz, jak była taka wielka zapowiedź z Cliffhangerem, to był 700 numer Supermana, gdzie Staraczyński zaczął pisać Grounded. I po czterech numerach, chyba, czy iluś tam się poddał. A historia się zapowiadała naprawdę fajnie. To, to, to była właśnie taka mega historia w tym 700 numerze, że o, o rany, tak. Mm -hmm. I co? Jajco. No wyszła w... mega słabo. Mam, mam nadzieję, że Bendis nie, nie da takiej, takiej plamy i za 4 miesiące nie stwierdzi, że hej w sumie nie miałem pomysłu i ucieknie w cholerę. Natomiast jeżeli chodzi o Bendisa, to jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o jednym komikcie jego autora, tego autora który aktualnie ukazuje, ukazuje się w Polsce mianowicie Daredevil z wydawnictwa Egmont. Chyba trzy, się skończył ukazywać. Tak, tak. Trzy tomy już właśnie zostały, zostały wydane, więc można je wszy, wszystkie fajnie podsumować. No i co? Jest spoko, kupujcie. <śmiech> Przechodzimy <śmiech> dalej. Lecimy dalej. Okay. Znaczy ja, ja powiem tak, że w, wśród osób, które kochają Daredevila, jest ich zaskakująco dużo, jest takie... Jest taki podział na run Bendisa i run Brubakera, czyli te dwa duże rany, które następowały jeden po drugim. Dlatego tutaj nie liczę Millera na przykład. No, to właśnie, starej gwardii tam no, czekałem tak, tak. aż. Nie, nie liczę Millera, bo pomiędzy Millerem a Bendisem była kupa czasu przerwy tam po drodze. Jakie 600 lat było. No? Tak, natomiast chodzi mi o te dwa takie, nazwijmy to umownie współczesne rany, które są bardzo wysoko oceniane i następowały jeden po drugim, czyli Bendis i Brubaker. Ja jestem w tej mniejszości, jak mi się wydaje, gdzie, która jednak woli bardziej historię Brubakera i dlatego cieszę się, że już jaram się niemożliwie, że już już lada moment. Ten Daredevil Brubakera się ukaże po polsku, ale Daredevil Bendisa też mi się mega podoba. I To był właśnie ten Bendis, którego absolutnie uwielbiam. Ten Bendis właśnie z Darevila, z Aliasa, czy z początków Avengers bo pomimo tego że to była taka typowo super bohaterska łucka, ale i tak wciąż to się fajnie czytało to New Avengers mm -hmm. w jego wykonaniu. Natomiast Daredevil Bendisa jest takim komiksem dla mnie który czyta się cały czas pomimo tych myślę około 20 lat na karku już no czyta się naprawdę świetnie. Ponieważ Bendis ten wtedy jeszcze młody Bendis który tam w jednym z tomów jest wspomniane, że to jest jego chyba pierwsza fucha w Marvelu, tak na dobrą sprawę, on przyszedł jako ten młody, zdolny, który coś tam kiedyś wydał autorsko, później fa fajnie sobie radził w e, imidzu, o, to tam zadebiutowało Powers, tam na przykład pisał sama i Twitcha, e, wcześniej były te jego autorskie kryminały i e, e, bardzo mi się podoba to, że właśnie wszedł do tego Marvela, dostał postać, z którą tak jak twierdzi mógł robić naprawdę wszystko co mu się podobało. No i z tego Dardewila wyciągnął jedną z najlepszych historii historii tej, tej postaci. Też no. mi się tak wydaje a jeszcze do tego dochodziły niesamowite rysunki Aleksa Maliwa mhm. które mm, przeżyły jakby próbę czasu w sensie da, no dalej dalej są super. Po, zdecydowanie ponieważ no. są jakby style graficzne które są aktualne tylko w momencie jak wychodzą a później jest tak, ojoj. Lata 90. Ta, tak, znaczy dalej jest oczywiście sympatia i tak dalej do tego, ale jak Jurgens na przykład coś tam robił, to już, już, już trochę trąciło. Tak, tak, nawet w tym wspomnianym przed chwilą Action Comics 1000, no ta historia Jurgensa, no przecież wi widać gołym okiem, że facet od 20 lat ry rysuje to samo, ale na szczęście w przypadku Jurgensa jest to, że mi się to od 20 lat podoba, tak, co on robi. Tak, tylko że to, to jest, wiesz, brak rozwoju, jak brzmi. Mhm. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o Dardewila Bendisa, no jeżeli chodzi o rysunki, gdzie przez znakomitą większość ran rysował Alex Malif no ja jestem absolutnie zachwycony. W trzecim tomie jest taka historia, która dzieje się na trzech płaszczyznach czasowych i bardzo mi się podoba to, że każda z nich została narysowana trochę inaczej. Jedna jest czarno-biała, druga jest w takiej sepi, trzecia jest w kolorze, chociaż w Daredevilu, Bendisa i Malivano. Tak zwanym kolorze. Kolor jest taki, m, w tak, można powiedzieć, że tam jest bardzo mroczno. Natomiast um, pojawiły się też, też um, gościnni autorzy, ale tam ra ra raczej sporadycznie. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, no to ta długa historia, to jest tak na dobrą sprawę, jedna długa historia. To nie można powiedzieć, że to jest nie wiem, trzy historie w jednym tomie, tylko to jest po prostu jedna długa saga, um, która... Bardzo mocno, jeszcze mocniej bym powiedział, tego Dardewila zepchnęła na ulicę. Mhm. Nie wiem, czy... znaczy, stał, Wydaje mi się, że stał się jeszcze bardziej e, bliski ludziom. Że nie, nie było tej takiej magicznej bariery, pomiędzy, że jak się pojawiają superbohaterowie, tam Kapitan Ameryka, Iron Man i tak dalej, i tworzą wokół siebie taką magiczną barierę, że nagle wszyscy ludzie stają się tłem. Mm -hmm. I że oni sobie żyją i walczą w takim światku, ale są w sumie bogami. Natomiast Daredevil był mega uliczny, jeżeli tak, to tak. powiedzieć blisko Ty, ludzi. Tak, bo tutaj mamy historię, i w których on zbiera soczyste wpierdziel i mamy historie w których ogłasza się nowym kingpinem w Hell's Kitchen. i mamy historie jeszcze bardziej przyziemne, gdzie na przykład właśnie też trzeci tą e, parę zeszytów, hmm, historia się nazywa Dekalog, gdzie mamy spotkanie osób, które e, Opowiadają sobie o własnych przeżyciach z, Daredevil, z Daredevilem i on tam z boku stoi, Matt Mardok w końcu się dosiada i też opowiada, odpowiada na parę pytań. Generalnie cały, cały ran spina się taką klamrą pod tytułem e, ujawnienie tożsamości Daredevilla i przez, przez dłuższy czas e, ktoś ujawnia, że Matt Murdock to Daredevil i, i jest próba potwierdzenia tego albo obalenia tego, mm -hmm. po, po drodze pojawia się też nowa miłość Matta Mardoka, to wszystko się tak fajnie spina Kingpin, a to znika a to powraca, a to tam knuje nie jest takim wielkim wielkim koksem, który tłucze wszystkich, tylko po prostu jest, jest biznesmenem, jest, jest mafiozą, jest, jest złoczyńcą nie do końca y, można przewidzieć, co on, co on tam zrobi w Wkąd... końcu. No, bo bardzo fajnie z Kienkwin rozpisane. Dokładnie tak. Y, bardzo mi się podoba Ben Urich, y, Uriś, który też tam się przewija w paru zeszytach mm -hmm. i, ma, i ma bardzo wyrazistą rolę. M, najmniej w Daredevilu Bendisa, paradoksalnie po, podobają mi się te momenty, w których właśnie się robi taki team up bardziej, czyli na przykład zeszyty gdzie się pojawia Czarna Wdowa czy zeszyty w których się pojawia Elektra albo tam właśnie w trzecim tomie jest w ogóle taki wielki team up. Mamy Daredevil właśnie Elektra Black Widow jeszcze się pojawiają ci bohaterowie do wynajęcia tam momentami i, i im więcej superbohaterów się pojawia w Daredevilu tym, tym dla mnie gorzej. Aczkolwiek ten komiks nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Tam nie ma słabszych momentów. Tam jest. Albo dobrze, albo bardzo dobrze, Zn mm -hmm. przy czym znacznie częściej jest bardzo dobrze. Zdecydowanie. To bardzo równy ran, co też się rzadko zdarza, że przez taką ilość zeszytów napisać coś aż tak równego, mm -hmm. żeby, żebyś ciągle się dobrze bawił. Bo jeżeli jakimś cudem nie widzieliście jeszcze Daredevil z wydawnictwa Egmont, no to każdy z tych tomów to jest 400 bitych stron lektury. To jest po około 15 zeszytów na tom więc te, tego łącznie jest, jest naprawdę masa, ale to się czyta naprawdę dobrze na, w pewnym momencie no, nawet nie zauważacie kiedy te 400 stron prze, przelatuje e, w trzecim tomie tak można powiedzieć dla dopchnięcia e, dla dopchnięcia prawda, ma, materiału też jest dodane jeden z, z What Ifów autorstwa Bendisa i dwa numery Ultimate Marvel Team Up też te z udziałem e, Dardevilla i też pisane przez Bendisa, więc generalnie mamy całego Dardevilla, autorstwa Bendisa, nie tylko tego z głównego uniwersum, tylko też te takie mm, okazyjne odpryski, tak bym powiedział, więc okay, no. No, no, zeszyt specjalny spoza uniwersum i dwa numery serii z totalnie innego uniwersum, które wtedy jeszcze było dobre, więc, więc e, jest, jest co czytać. Warto, warto po ten komiks sięgnąć, jeżeli czujecie się w jakiś sposób zawiedzeni tym co Bendis pokazuje na łamach All New X-Men, czy Uncanny X-Men z Marvel Now, to sięgnijcie po Daredevil'a, jego autorstwa, sięgnijcie też przy okazji po Alias jego autorstwa, to zobaczycie, że no Bendis swego czasu naprawdę potrafił czarować i, i mam cichą nadzieję, że teraz po przejściu do DC Chociaż uda mu się nawiązać poziomem do, do tych ty historii, tam były te takie zapowiedzi, że miał jedną wielką historię, której połową był Daredevil, drugą połową był Batman. I dużo osób no, w tym, no nie ukrywam, trochę tak łechta. Mhm. Jakby moje, takie super bohaterskie potrzeby, jakby Bendis napisał Batmana zbliżonego chociaż poziomem do, do swojego Daredevila. To bym się chyba pierwszy raz tak cieszył na historię z Batmanem od czasu. Oh. Dłuższego czasu? N no, Od czasu pierwszego rana u Snydera w Detective Comics chyba. Mhm. Bo to, było, to była niesamowita historia. Tak to było. Początek New 52 też był spoko, później się trochę rozjechało. ale. Natomiast Bendisowi bardzo dziękujemy za Daredevil, bo to naprawdę bardzo dobry komiks świetny, nie zawaham się użyć tego słowa, no to jest taka super bohaterczyzna, którą naprawdę cały czas dobrze się czyta. Trzymam kciuki za to, żeby w, temu, w tym DC całkiem nieźle mu poszło. No i jeszcze tak przy okazji Mucha Comics na koniec tego miesiąca zapowiedziała The Pulse, mhm. czyli kontynuacja alias, już osadzoną bardziej w tym głównym uniwersum Marvela, więc to nie jest Marvel Max, więc jest takie bardziej ugrzecznione, ale wciąż jest spoko, więc, więc też e, zainteresujcie się tym tytułem, natomiast Andrzeju, co ty tutaj masz ciekawego? Ja teraz mam um, polską antologię, bo, znaczy antologię zbiór e, Wehikuł Czasu i Inne Opowieści Waldemar Andrzejewski i mamy w środku wszystkie historie stworzone przez pana Andrzejewskiego, czyli mamy Wojnę Światów na podstawie powieści Wellsa, oczywiście scenariusz pana Milczarka, rysunki Andrzejewskiego, później mamy Wehikuł Czasu, scenariusz Antoni Wolski, rysunki Waldemar Andrzejewski, znowu Wells, później mamy Kapitana Nemo i to jest nowość, ponieważ te plansze nigdy nie były opublikowane, odkryto je dopiero pod koniec 2000 pod koniec 2015 roku. Później jest chyba najsłynniejsza historia, którą ilustrował do scenariusza Stefana Weinfelda, czyli tam, gdzie słońce zachodzi seledynowo. Później pojawia się hasło Słomot i to też jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że to są znalezione plansze z nigdy niewypełnionymi dymkami. Nie znaleziono też zapisków, co w tych dymkach miało się znajdować, natomiast dalej zostały tutaj uwzględnione. No i dzięki temu mamy najpełniejszą rzecz, jaką można dostać od Waldemarza Andrzejewskim obecnie. Mamy bardzo fajnie przygotowane posłowie, autorstwa Daniela Góry o tym kim był autor. I później mamy galerię, ponieważ oprócz komiksów tworzył też bardzo dużo ilustracji. I możemy tutaj znaleźć właśnie. Piękne ilustracje do y, króla Maciusia I. Bardzo mi się podobają te, które były do fińskich legend, do baśni fińskich y, robione, więc jest to taka kompletna informacja, można powiedzieć, o sylwetce autora. Chyba pierwszy komiks, który mam z tym logiem, 100 lat polskiego komiksu z y, głową Tytusa. Komiks kosztuje 69 zł, jest kawałem y, historii polskiego komiksu. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba w ten sposób wydawanie, niż tych antologii z relaksu, że mam jednego autora. Ponieważ, to, tak jak wspominałem, antologie z relaksu są bardzo fajne, natomiast jak to antologie, poziom jest różny. Raz się spodoba, raz się nie spodoba. Akurat w przypadku pana Andrzejewskiego tu mi się wszystko podobało. No, jestem też chyba w tej większości, która uważa, że tam, gdzie słońce zachodzi, seledynowo jest, jest tutaj najfajniejszą historią. Też w sumie jedyną robiono nie na podstawie czyjejś opowieści, co też jest, też jest ciekawe. Natomiast bardzo fajnie się to czyta. Rysunki, czy się zestarzały? Troszeczkę tak. Natomiast uświadomiłem sobie, czytając właśnie tutaj wojnę światów że Bardzo mało osób używa okrągłych kadrów, bardzo rzadko się trafiają, tutaj akurat co jakiś, co jakiś czas się przewijały jako wtrącenia. E, bardzo fajnie rozplanowane były, nie... jedyny problem, który się zdarza to czasem e, przyzwyczajenie do kolejności czytania dymków. E, może sprawić, że czytasz drugi dymek jako pierwszy, to może dwa, trzy razy w, całej, w, całej, e, w całym zbiorze się trafiło. W Wehikule Czasu znowu się pojawiały bardzo fajnie wplecione okrągłe kadry, w których się mieszczą dymki z górnego i z dolnego panelu. Strasznie mi się to spodobało. Muszę zwrócić uwagę, czy w innych historiach też tak to wygląda. No i Wehikuł Czasu bardzo fajnie przedstawiony z historią. Jestem też w miarę na świeżo, bo niedawno sobie audiobooka przesłuchałem. Fajnie narysowany. Też w sumie początki rozwoju polskiej sztuki komiksowej. Trochę mi się nie podoba określenie tego, jak... O, z najciekawszy... To jest z tyłu opis. Antologia zbierająca wszystkie komiksy stworzone przez Waldemara Andrzejewskiego, jednego z najciekawszych rysowników złotego okresu polskiej sztuki komiksowej, czyli końca lat 70. XX wieku. Niektórzy dalej żyją w tym końcu lat 70. XX wieku, tak jakby nic później nie powstało. Natomiast no, o historii trzeba pamiętać, e, rzeczy narysowane przez Waldemara Andrzejewskiego, czy to do Relaxu, czy do Alfy, e, są naprawdę fajnymi historiami. Więc ja wam polecam. Jeśli macie ochotę na jakieś starsze polskie komiksy, a e, macie macie już wydawnictwa komiksowego. Dawny komiks polski. Dokładnie, tego słowa mi brakowało. Da, dawny komiks polski z niesamowitymi wstępami tak dobrze opracowanymi, że nic nie jest tak dobrze opracowane. Tu zresztą chyba Adam Rusek też jest z tyłu okładki, się wypowiada. Warto. Rysunko, tylko zobaczcie sobie wcześniej, jeśli jesteście osobami, które przykładają wielką wagę do rysunków i nie czują się dobrze w czymś, co nie jest współczesne, no to może, mo, może was to odstraszyć. Mi się bardzo podobało. Cieszę się że mam to na półce. <tryk> to też tak mi się wydaje przynajmniej trzeba na ten wehikuł czasu inne opowieści patrzeć nie, nie tylko jako typowy komiks do, do przeczytania i odłożenia tylko też jako lekcja historii bo to jednak jest prawda. No. Tak jak, tak, jak zostało wspomniane, no jest to autor, który jest sto, stosunkowo. Ma, nie, nie, nie, nie, nie, nie, wróć, nie powiem, że nieznany, ale mało znany w stosunku do e, posiadanego talentu i, i możliwości, przynajmniej ta, takiego jak też... Więc jest to też taka fajna lektura, że, która poszerza horyzont. Tak, tak, tak. Ale kom, też komiksowej wiedzy. To prawda, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Waldemar Andrzejewski. Bardzo dużo rzeczy rysował, można powiedzieć, dlatego że komiksy no to, to jest część, natomiast e, ilustracje, okładki, plakaty, e, seria znaczków pocztowych, e, znaki firmowe, Herby Miast też robił... E, Banknoty, I, więc... I dla mnie to jest kompletnie świeża wiedza, ponieważ ja nie miałem zielonego pojęcia. Powiem I gdyby to... niedobrze zrobione posłowie, to dalej byś tego nie wiedział. Dokładnie tak. I powiem więcej, dla mnie, jako że e, Alfa i Relax, to słyszałem, że coś takiego było, że jest otoczone kultem, ale nigdy w życiu nie czytałem żadnych komiksów, nie miałem żadnego numeru w rękach. To dopiero teraz przy tych antologiach relaksu, przy takich publikacjach jak, jak to ja się dowiaduję, że istnieli właśnie tacy twórcy jak Waldemar Andrzejewski, bo nie miałem o tym pojęcia. No bo tak to znasz tak naprawdę Chryste i Rosińskiego. I... No tak, no ale Chryste i e, nie, nie żeby coś było nie tak z, z panem Chrystą oczywiście, no bo to e, wspaniały twórca był. Natomiast duże rzeczy możesz się dowiedzieć. Ja z relaksami miałem taką styczność, mój tata ich nie zbierał, więc ich nie było w domu. Natomiast jak gdzieś się jechało pociągiem i były magiczne pudełka po dwa złote za to, co było w środku, mhm. no to można było jakiś wiesz, relaks tam czasem jeszcze wyhaczyć. Później te antologie relaksu, gdzie są fajne historie, część fajna przez to, że lekcja historii, część fajna przez to, że się ciągle nie zestarzały czy też takie właśnie klasyczne podejście do science fiction z okrągłymi, szklanymi hełmami. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Dobrze się to czyta, jeśli jesteśmy otwarci na takie klimaty, natomiast wehikuł czasu i inne opowieści jest dla mnie takim hołdem wobec w, w, pana Waldemara Andrzejewskiego i uważam, że warto się z tym zapoznać i to jest coś, co powinno być w bibliotekach, wydaje mi się, że, żeby każdy mógł się nauczyć, że, w... no, że, że byli twórcy komiksowi w Polsce, a teraz jest ich znacznie więcej i fajnie byłoby ich też wspierać. No Nie, nie chcę mówić, że miejsce tych komiksów jest w muzeum, chociaż w pewien sposób jest. Natomiast no pamiętajmy o przeszłości, ale nie żyjmy przeszłością. Otóż. Ja polecam. Otóż to. Natomiast ja teraz zmieniam Polskę na Szwecję, jak rozumiem. Tak, na Szwecję. I mam w rękach pierwszy tą serii WEJ, która jest zaplanowana na dwie odsłony. Wydawnictwo Nonstop Comics zapowiedziało tę pozycję już jakiś czas temu i myślę, że zaskoczyło e, po, ponownie. Tak jak na przykład gdy zapowiedzieli Ducha Gaudiego, na no, nikt się tego nie spodziewał. E, troszeczkę e, Miałem wrażenie, że tak jak w przypadku Ducha Gaudiego tutaj zadecydowało nazwisko scenarzysty, tam zadecydowało nazwisko scenarzysty, który w wydawnictwie Sonia Draga miał już opublikowane masę książek, więc tak no, naturalną konsekwencją i siłą rzeczy. Natomiast they, no przynajmniej mm, też nie sprawdzałem tego, jakoś dokładnie to się muszę przyznać, ale, ale wej nie ma, nie ma tego wstępu, nie ma posłowia, gdzie jest wypisane kupcie też i milion tytułów autorstwa Sar Sary Elfgren, więc zakładam, że może być może jest po prostu ten komiks ściągnięty do Polski na zasadzie takiej, że jest fajny, bo jest fajny. Jak się okazało, troszkę się spodziewałem kolejnej takiej typowo europejskiej historii o wikingach natomiast dostałem Mortal Kombat, Mortal Kombat. Jest, to, jest, to, jest to całkiem fajne Mortal Kombat w, w jakim sensie No główna bohaterka komiksu Wej nazywa się Wej i e, któregoś któregoś dnia e, zostaje wyłowiona przez, e, z morza przez e, załogę e, Drakaru Dobrze, to teraz nazwałem tej typ typowej łodzi typowej łodzi wikingów. No i okazuje się, że po oczach, gdy okazuje się, że ona nie jest z tego świata, pochodzi tak naprawdę z Jotunheimu. No że akurat ekipa tego drakaru gdy chce się dostać do Jotunheimu i tu tam wszystkich, bo są wikingami i lubią tu ludzi, no to zabiera się z nimi. Oczywiście Jotunheim okazuje się być bardzo nieprzystępnym miejscem, w końcu dochodzi do Takiej sytuacji, że Vej zostaje sama z jednym towarzyszem, tutaj nie będę może jakoś szczególnie mocno dochodził do, do, do tego jak, jak do tego doszło, ale ta główna oś historii polega na mitycznym turnieju pomiędzy Jotunami i Asami z Asgardu o panowanie nad Midgardem. Ponieważ dowiadujemy się, że został zawarty pokój i co, co pewien okres czasu organizowany jest turniej, gdzie tłuczą się najlepsi wojownicy z obu światów. No i zwycięzca turnieju może panować nad Midgardem. Więc, więc no Mortal Kombat mamy, no cholera, no, jakby nie patrzeć. No i Vej okazuje się być właśnie jedną z wojowniczek, która jest, jest po stronie Jotunheimu komiks rozwija się w taki sposób że mamy właśnie początek tego turnieju są tam oczywiście intrygi zarówno Jotunowie jak i asowie mają swoje, swoje sekrety które stopniowo zostają ujawniane no i w pośrodku tego wszystkiego jest właśnie Vej która jest z jednej strony potężną silną wojowniczką sprytną dziewczyną a z drugiej strony jest to właśnie taka młoda osoba jeszcze jeszcze troszeczkę naiwna twardzielka ale z uczuciami no i ona w tym, w tym wszystkim próbuje się odnaleźć i a także przeżyć. To jest głównym jej celem w tym, w tym komiksie przez większość czasu po prostu przeżyć. No i jak dla mnie komiks który w pewnym momencie stał się takim właśnie nordyckim Mortal Kombat. Mortal Kombat to jest on... bardzo zachęcające powinno być z tyłu gładki. <laughs> takim, no tylko oprócz tego, że, że nie mamy tam, prawda, ciosów karate i, i tego typu rzeczy, tylko się tłuczą na miecze i topory i, i, i kły, pazury i inne tego typu rzeczy. No, no jest to fajna historia, taka która powiedziałbym nie ma aspiracji do bycia czymś szczególnie ambitnym, tylko po prostu bierze najfajniejsze elementy mitologii nordyckiej i robi z tego taką historię dostępny, przystępną dla zarówno czytelnika wymagającego właśnie fajnej, zwięzłej, ale dobrze skonstruowanej historii. I to jest, to, to, to, co mm -hmm. mówisz, jest też dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam wrażenie, że dużo osób uważa, że dobre historie muszą być ambitne. A natomiast coś, co jest stworzone dla rozrywki, to jest od razu jakiś ochłap, odrzut i tak dalej. Natomiast <śmiech> zrobić dobrą historię napisaną tylko i wyłącznie po to, żeby dobrze się przy niej bawić, niekoniecznie, która zmieni twój światopogląd i coś tam, coś tam, to też przecież jest wielkie wyzwanie, żeby wszystko się kleiło, żeby było fajne, żebyś się nie nudził w czasie czytania i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś mm -hmm. się dało zrobić killera, a później... No, e, dlatego e, dobry komiks rozrywkowy cenię równie bardzo... Tak, dobrze powiedziałem. Równie można tak powiedzieć. No, równie mocno. Dokładnie, dziękuję. <coughs> Cenię równie mocno, co, co dobry, ambitny komiks. I tu patrząc na rysunki, bo zostanie u mnie ten komiks, zapewne. E <coughs> to zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie. Tak, no rysunkowo, rysunkowo komiks jest, jest fajny, to nie jest jakieś mistrzostwo świata absolutne, ale zarówno okładka, jak i zawartość, no okładka się zgadza z zawartością, to nie jest tak jak w tych licznych przypadkach, że oko, okładka jest super, otwierasz komiks jest takie, o Jezu, co to jest. Natomiast tutaj jak no, natomiast tutaj, tutaj rysunkowo jest bardzo fajnie. No ale dla mnie jednak historia scenariusz autorstwa Sary Elfgren jest to, tą rzeczą która przyciągnęła mnie do wej najbardziej. Ponieważ tak, tak jak wspomniałem to jest historia która nie kryje się z tym że nie ma ambicji na bycie czymś super prawda zdobywcą Eisnera nie wiem nagrody Hugo czy innych Spektakular spektakularnych wyróżnień, no. tylko po prostu jest to właśnie tak, taki komiks, przy którym masz usiąść, wziąć, wziąć, nie wiem, kawę, herbatę, piwo, wodę, kole, cokolwiek tam lubisz sobie tam po popijać i do dobrze spędzać te kilkadziesiąt minut przy lekturze. Postacie są sympatyczne, są fajnie skonstruowane, są, są postacie, które jeszcze nie ujawniły wszystkiego na swój temat. Historia, tak jak mówię, nie, nie ma tam momentów, w których łapiesz się za głowę i o, o w mordę to jest bez sensu, że jakiś wpadek czy tego typu rzeczy, no jest to ma to wszystko ręce i nogi, jest fajne tempo prowadzenia opowieści trudno mi jest zarzucić wej cokolwiek, Jak w, te, w takiej swoistej kategorii komiksów, które mają bawić, a niekoniecznie uczyć no, no się sprawdza znakomicie i te, ten drugi tom który będzie zarazem finałową odsłoną serii no, co też jest wspaniałe tak, nie, nie, nie jest to telenowela, no, no jest, to, jest to, rzecz na którą czekam i bardzo się cieszę, że non-stop comics sięgnęło po, po tą pozycję, ponieważ jest to taka rzecz, po której nie wiadomo czego było się spodziewać, a tu okazuje się, że bardzo pozytywne zaskoczenie, też bardzo fajnie wydany komiks, no ale non-stop comics już już przyzwyczaiło do tego, że wydaje fajnie swoje, swoje pozycje, mamy tutaj twardą okładkę cena okładkowa z tego co pamiętam 5690. tak dobrze pamiętam no to bardzo fajna cena no, jak za, bo to, to, to też nie jest zeszycik jakiś na, na 40 stron tutaj mamy tych, tych stron ponad setkę więc jest to też dość obszerny obszerna pozycja tak jak mówię, w swojej kategorii naprawdę świetnie się broni bardzo dobrze się bawiłem podczas lektury no i o to myślę chodziło Sa, Sarze Elfgren oraz Karlowi Jonsonowi no ja polecam. Jeżeli nie jesteście, nie, nie byliście dotąd przekonani, zdecydowanie warto dać, dać szansę. Tak jak mówię, no, no nordycki Mortal Kombat, czego chcieć więcej. No to jest w ogóle komiks z zeszłego roku. Tak, tak, to jest świeża pozycja całkiem. No. I już ukazały się dwa tomy. Więc tutaj też można powiedzieć, że tempo prasy e, twórców bardzo satysfakcjonujące. No, no proszę, i nawet jest informacja, że tłumaczenie jest zatwierdzone przez... E... Szwedzką radę sztuk. Bardzo fajnie. Ciekawe. Tutaj, tutaj, no. tutaj te, prawdę powiedziawszy nie, nie wczytywałem się w tą stopkę <laughs> redakcyjną tak bardzo. Czasem są fajne rzeczy w stopkach redakcyjnych. No to ja sobie wejść zostawiam i, i się z nim zapoznam. Mhm. Z nią. Z nią. Z komiksem owym. E, natomiast teraz przejdę do drugiego tomu. Tomiku. Mangi są w tomikach. Jak zwał. Tak zwał. Nie, jesteśmy Mangowi, Ech. więc się nie znamy. Od studia JG, JG. Od studia JG Poison City Tom Mick Drugi i ostatni. Piękna rzecz. Im mniej, tym lepiej. O pierwszym Poison City wypowiadałem się bardzo pozytywnie we wcześniejszym podcaście. Jest to historia, która pod taką przykrywką post są Sądzę po okładce, oczywiście wnioskując, bo oceniamy komiks po okładkach taka prawda, stary. Nie, nie, nie ma co ukrywać. Jest, zapowiadało się na post-apo, natomiast dostaliśmy bardzo sprawną historię o, o cenzurze komiksu. I o ile pierwszy tom skupiał się bardziej na tym, to w drugim tomie, no oczywiście jest to kontynuowane, o problemach mangaki z tym, jak wydać swój komiks. Tam się pojawia pomysł jeden z jego amerykańskich przyjaciół Przedstawia mu sposób w jaki jest obliczane, czy dana pozycja jest toksyczna czy nie i że jeśli poupycha brutalne sceny na jednej stronie to będzie miał mniej fiszek, więc teoretycznie komiks będzie uznany za mniej szkodliwy, bo będzie tam w przeliczniku mniej stron z brutalnymi rzeczami. No I on drukuje to, zaczyna wycinać nożyczkami, składa kadry obok kadrów, żeby to było i po czym sobie uświadamia, że to nie jest już to, co on zrobił. I później mamy przesłuchanie robione tak mocno na pokaz, bardzo fajne nawiązania do kultury amerykańskiej, kiedy się okazuje, że ten jego amerykański znajomy wysyła mu paczkę, w której są pamiątki rodzinne. Natomiast on chce, żeby je miał. I te pamiątki rodzinne, jeśli ktoś jest choć trochę e, związany z e, historią komiksu amerykańskiego, to rozpozna pewne okładki z wydawnictwa, którego literki zmieniono z EC na HG. E, rozpozna postać, która jest projektowana na okładkę jednego magazynu, czy e, rozpozna wydawnictwo, o którym jest mówione, że odniosło pewien sukces, kiedy inni mieli większe problemy. Bez zarzutów tutaj oczywiście mhm. więc bardzo fajne nawiązanie do, do naszego czasu, naszego czasu, no do, do naszych, naszych czasów i też bardzo fajnie, że pan Jacek Mendyk w posłowiu tłumaczy to dla osób, które mogły tego nie wyłapać bezpośrednio ze stron komiksu, więc bardzo fajnie, uważam, że. Tak jak przy Action Comics rozmawialiśmy, pewna wiedza i usytuowanie, kiedy nie jest zrozumiałe w trakcie, powinno zostać wytłumaczone później. Najgorzej jak jest wytłumaczone przed i sobie spoilerujesz. Tak chyba było w Nowym Jorku, albo w życiu w obrazkach Insnera, że mm, słowo wstępne dużo zdradzało. No, albo mniej ambitnie sięgając niektóre tomy wielkiej kolekcji komiksów DC, które streszczały cały komiks we wstępie. Aha, no nie mam żadnego, więc tu, tu, się, tu się nie wypowiem. Natomiast cała manga bardzo fajnie pokazuje, jakby to, że warto czasem być upartym. Że nawet jeśli może się to tobie trochę źle odbić, to warto dawać przykład innym, jak należy postępować, bo to, że zrobisz coś, żeby było tobie dobrze, to nie znaczy, że zrobisz coś dobrego. I uważam to za bardzo sprawną historię w dwóch takich tomikach jeszcze od tego autora, czyli od Tetsui Cui możecie dostać Manhole, też zresztą wydany przez Studio JG. Manga jest wydaje mi się, że świeża, chociaż z tempem wydawania mang to może być już klasyk, tak mm -hmm. naprawdę, bo ona została w Japonii wydana dwa lata temu. Okay. Czekaj, który jest? 2018? Mm -hmm. No to rocznikowo 3 lata temu. I bardzo, faj, bardzo fajnie się sprawuje. Przykre jest, że, że cały czas jest to aktualne. I rok temu na komiksowej Warszawie mieliśmy przykład tego, że obrazki mogą kogoś obrazić. To było rok temu czy dwa lata rok temu? temu? No. Rok temu. Więc przykre, że manga jest w pewien sposób dalej aktualna, mimo że wszyscy tak, tu wolność słowa, tutaj będziemy się nabijać, jak to Amerykanie sobie wprowadzili Comic Code, natomiast będziemy robić to samo, tylko nazwiemy to inaczej. Więc myślę, że wa warto, warto się zapoznać, bo taka półreportażowa można powiedzieć, bardzo fajnie wplecione są te momenty, czy taki zupełnie inny styl, kiedy pojawia się kapitan Cebula eee, i... Jest tam jakiś Polak? <laughs> nie, ale brokuły, w dzień tak dobrze narysowanych brokułów, stary. Eee, bardzo, fajne, e, bardzo fajne są też te wtrąc wtrącenia z e, mangi, którą tworzy e, mangaka, o którym opowiada Całe, całe Poison City i czasem jest bardzo filmowo jest bardzo mi się podoba, to jest pomiędzy stroną 40 a 41, strona 40 kończy się w naszym świecie y, naciśnięciem na klamkę drzwi, natomiast 41 Eee, to, a nie, przepraszam, to dalej jest realny świat. To gdzieś indziej to było w takim razie. <śmiech> eee, natomiast takie bardzo filmowe przejście, jak właśnie, że ktoś otwiera drzwi, a przechodzi do e, otwierania e, pudełka, które dostał. Bardzo, bardzo fajnie e, jest to zrobione. No i Poison City bardzo polecam. Na, na pewno studio JGS Mang, które wydało e, pe, mnie jako osobę hmm, niemangową bardzo słabo mangową, bo czytam mangi na zasadzie, ej stary to jest fajne przeczytaj i wtedy to, to przeczytam, natomiast nie orientuję się w temacie praktycznie w ogóle. Mhm. To Poison City uważam za bardzo, bardzo ciekawą pozycję. Wcześniej Opus wydali, prawda? Tak, Tak. Opus był wybitny. Natomiast ja tutaj właśnie tak chcę dopowiedzieć tylko jedną rzecz, że... o w którym odcinku? O 48 odcinku podca naszego podcastu. 11 odcinków temu. Tak, było o pierwszym tomie Poison, Poison City. Natomiast opus został wspominany troszeczkę wcześniej nawet tutaj... ojejku, ojejku, gdzie po ten łodzi opus to było, jest? Tak, więc... Zaraz połodzi więc przypuszczam, że to był odcinek 44. Natomiast... Um... Ja? już tak. L Opus chyba też był wspominany w kadrowym podsumowaniu roku. Wesz? Tak, tak, tak. zdecydowanie By, był, był, e, był tam wspominany. Natomiast ja już tak na, na koniec. Ostatni komiks na dzień dzisiejszy. Dawno nie było tego wydawnictwa w, w podcaście, więc czas to nadrobić i mamy wydawnictwo Taurus Media, pierwszy tom e, serii She. Autora, e, autorami tegoż komiksu są e, Zidrow i Holmes i tutaj jak zwykle wykazuje się totalną ignorancją więc nie sprawdziłem sobie czy to są pseudonimy czy no zapewne to są pseudonimy jak to, jak to w europejskim komiksie ale widzę, że ty już, ty już sobie to, to ogarniesz tutaj, o proszę sprawdź, sprawdź. natomiast komiks y, She zachwycił mnie już okładką i stronami przykładowymi więc mogę y, najpierw powiedzieć o rysunkach które są totalnie w moim guście to, co bardzo lubię w komiksie frankofońskim, to jest to, że z jednej strony pierwszy, już pierwszy rzut oka widać, że to jest komiks rysowany gdzieś właśnie tam, Francja, Belgia, te okolice, ale z drugiej. Zidro jest z Zidro jest Belgiem, okej. Okay. Natomiast jest tam taki fa fajny sznyt, który dodaje troszeczkę. Um, egzotyki do tego komiksu. Mamy tutaj oczywiście, no jak nazwa też troszeczkę sugeruje, mo motywy związane z Azją. Tutaj one nie są jakieś szczególnie mocno zaznaczone. Myślę, że będzie, będzie tego więcej w kolejnych tomach. Natomiast e, o, czym, o czym jest Shi? Shi opowiada, e, tutaj historia toczy się dwutorowo. Mniej teoretycznie, mniej ważna część komiksu dzieje się we współczesności, gdzie jesteśmy świadkami zamachu bombowego na pewnego magnata i związanym z tym śledztwem, ale to się, to się pojawia dosłownie na paru stronach tego, tego tomu. Natomiast ta główna część historii jest osadzona w latach znacznie wcześniejszych. Tutaj już staram się ustalić. Myślę, że to jest jakiś początek, początek XX wieku. I tutaj z kolei historia opowiada o pewnej dziewczynie. O, o pewnej dziewczynie, która y, wskutek pewnych wydarzeń y, o, przeżywa pewne historie. Nie, nie, nie musi, y, no, musi zająć się Japonką i jej dzieckiem. Tutaj generalnie. Y, jeśli chodzi o SHI, no, tak naprawdę strasznie dużo rzeczy jest jeszcze nie jest jeszcze niewiadomych generalnie z tego co widzimy po pierwszym tomie widać że jest naprawdę bardzo głęboka intryga zakorzeniona i na razie znamy tylko jej wierzchołek więc też tak na dobrą sprawę opowiadanie o czym jest troszeczkę mija się z celem ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiadomo jeszcze co, co dokładnie tutaj autorzy wymyślili ten początek jest taki um, można powiedzieć że mamy, mamy troszeczkę wątków Fabularnych, fabularnych, obyczajowych, mamy troszeczkę intrygi szpiegowskiej, jest trochę sensacji, widać tam jakiś, jakiś kult gdzieś w tle, który ma pewne plany i jeszcze nie do końca wiemy jakie plany, więc ja, ja tutaj nie, nie mogę też jakoś szczególnie mocno powiedzieć o tym o czym, o czym jest ten komiks, ponieważ tak na dobrą sprawę nie jestem sam tego do końca pewien ale ta historia, która jest w pierwszym tomie, tom na, na, nazywa się Na początku był gniew jest mm, tym, do czego Taurus mnie przyzwyczaił w swojej ofercie, jeśli chodzi o komiksy e, europejskie. Mianowicie, mm, jest to taka historia, znowu, podobnie jak Vej, która nie zdradza ambicji na bycie czymś więcej, nie, nie, nie ma zamiaru e, nie wiem, aspirować do jakichś tam zwycięstw, angulem e, do, do poszczególnych, w poszczególnych kategoriach. Jest to raczej taki e, typowy europejski mainstream historia, która jest osadzona w, pewnym, w, pewnych w pewnych etapach czasowych. Bardzo mi się podoba to, że na ostatnich paru stronach te dwie główne osie fabularne w pewnym momencie bardzo mocno się z sobą splatają i to jest właśnie ten moment, w którym stwierdziłem, że o, jednak chcę sięgnąć dalej, bo do, do tego momentu jakoś nie było w szyi czegoś, co sprawiłoby że chciałbym sięgnąć po drugi tom ale ten nazwijmy to amerykańsko ten cliffhanger na końcu gdy bardzo mocno obie osie czasowe się z sobą splotły sprawiły że no jestem ciekaw tego co będzie dalej i she staje się w tym momencie taką historią która nie jest dla mnie na poziomie innych taurusowych y, europejskich produkcji, jak na przykład Okko, jak na przykład Barakuda, czy y, nie wiem, Urban, albo, albo Echo, ale jest to wciąż ciekawy komiks i mam nadzieję, że się rozwinie. Mam nadzieję, że się rozwinie, na pewno jest bardzo ładnie wydany, jest bardzo ładnie narysowany, y, sama warstwa fa fabularna mogłaby być lepsza, ale zmierza ku temu... By, by stać się o, znacznie ciekawszym komiksem. Ten pierwszy tom jest fajny. Nie urywa. No ale ta końcówka to jest taka szpila wbita w moje serducho pod, i na tej szpili, szpili jest napisane zainteresuj się drugim tomem. No więc ja, ja zdecydowanie jestem teraz ciekaw tego w jakim kierunku Xi się rozwinie. Tak jak mówię, no pierwszy tom dla mnie nie był jakiś szczególnie super. Na tyle, że tak, tak jak zresztą zauważyliście, usłyszeliście też, ciężko mi było powiedzieć coś konstruktywnego na temat fabuły, ponieważ tutaj strasznie dużo się dzieje. Dużo by zyskało, gdyby było dwa tomy w jednym tomie? Ej, przeczytasz drugi tom, to się dowiesz, tak. Dokładnie, to zdecydowanie. Dokład, do, dokładnie ten. Myślę, że. ale zakładam, że w drugim tomie już pojawią się odpowiedzi na, na pewne zadane tutaj pytania, więc przypuszczam, że tak, że byłoby to całkiem fajne. Natomiast no, będę dużo więcej wiedział, gdy sięgnę po drugi tom, a mam zamiar to zrobić, ponieważ no, lubię takie tytuły, które potrafią zaciekawić. Lubię ten europejski mainstream tak, tak zwany, ponieważ okazuje się, że oprócz Schninkli i wielu innych ambitnych, ambitniejszych tytułów. Nie wiem, Jodorowskiego, Mobiusa czy, czy tych najlepszych twórców. Też są właśnie takie no, dobre historie. Z jednej, z jednej strony powiedziałbym średniaki, ale z drugiej strony no, takie dobre średniaki, takie, po które chce się sięgnąć i chce się czytać. No i właśnie, Szyl jest jednym z takich tytułów. Czekam na to, na, na drugi tom. Wtedy. Mam nadzieję zdecydowanie więcej o całości będzie można powiedzieć. Rysunkowo super, scenariuszowo oby lepiej. Taurus Media 45 zł. Myślę, że warto spróbować. I tym pozytywnym akcentem kończymy na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.